i inne tajemnice Trzeciej Rzeszy według Dariusza Kwietnia. Dzień dobry, witam tu Dariusz Kwiecień siódma nasza audycja dzisiejszą poświęcimy oczywiście na, na, na, na wasze prośby, poświęcimy ją tym, tym, tym, tym dziwną istotą Rizę, ale to nie tylko rizę i można powiedzieć z całego świata, bo wszystkie te istoty mają ze sobą jakieś tam powiązanie ale na początku chciałbym taki mały komunikat zamieścić. Uważajcie na różnych stronach internetowych na różnych forach, gdzie niby podpisuje się Dariusz podkreśnik Kwiecień. Niestety to ja nie biorę w tym absolutnie żadnego udziału. Jedyna, jedyna, jedyne miejsce, gdzie możecie natrafić na moje komentarze, na to, co ja robię, to jest mój blog albo blog skobanego. Poza tymi dwoma miejscami nie biorę nigdzie udziału. Dzisiaj po prostu wczoraj ktoś mi po prostu pokazał jedno forum, gdzie ja tam niby aktywnie uczestniczę w różnego rodzaju przepychankach, kłótniach, jest to nieprawdą. Ja nie biorę z tym udziału. Poprosiłem dzisiaj o usunięcie mojego profilu z tego konta. Także jeszcze raz podkreślam, poza moim blogiem i blogiem Skobanego nie ma praktycznie mnie nigdzie w internecie. Jeżeli gdzieś czytacie komentarze podpisane, Dariusz podkreśnik kwiecień, to na pewno nie jest to ja. Ktoś ma niezłą zabawę, bądź kolejna próba ośmieszenia i oczernienia mnie. Ja nie korzystam z internetu w takiej formie, jakby to się mogło wydawać. Jedynie nagrywam audycję dla Skobanego i obsługuję mojego bloga. Nawet zauważyliście pewnie, że zlikwidowałem forum, bo tam się zrobił prywatny forwark, e, przepychanki, kutnie. po prostu nie życzę sobie tego i nie chcę w tym uczestniczyć. Także jeszcze, jeszcze raz powtarzam, Dariusz Kwiecień, ten, który występuje gdzieś na forach, ten, który się tam przepycha i używa jakichś bulgaryzmów, to nie jestem ja. E, wracając do tematu. Pytaliście, czym są, czym są te stwory, czym są to wilkołaki, czym są te hybrydy. Słuchajcie, pierwsze, pierwsza wzmianka taka w Europie o dziwnym człowieku, o wilkołaku czy wampirze pisana pochodzi z XIV wieku. Są to legendy, są to mity. Później każdy wiek ma swoją jakąś tam istotę, każdy ma jakąś tam hybrydę najwięcej takich, takich dziwnych istot opisanych i udokument, znaczy udokumentowanych opisanych jest w starożytnym Egipcie, Sumerowie, Majowie, Aztekowie, Persowie nawet opisują takie, takie dziwne istoty. Grecy bardzo często nawiązują do takich stworów. Czyli w naszej historii ludzkości zawsze gdzieś przewija się jakaś taka istota, pół człowiek, pół zwierzę, no, trudno, trudno to nawet jest opisać. Jednak zawsze, jeżeli weźmiecie nawet historię, będziecie oglądali jakieś tam e, stare manuskrypty, jeżeli będziecie w Gizie albo w Efezie, jeżeli będziecie mieli możliwość obejrzenia tych fresków, zwróćcie uwagę, że Zawsze, zanim pojawia się istota, np. przykład człowiek z głową szakala, najpierw jest pokazana ta jakby stół operacyjny i dziwna istota, która przeprowadza jakiś zabieg nad tym stołem. Coś takiego znajduje się w zamku Grodno. Jest to pięknie zobrazowane. Zamieszczałem nawet kiedyś fotografie. Są to takie inskrypcje hinduskie, tylko skąd one wzięły się na terenach Polski, na Dolnym Śląsku w zamku Grodno. Bardzo dużo ludzi, którzy tam przychodzą, nie zwracają po prostu na to uwagi jednak teraz byliśmy z człowiekiem, który zajmuje się ikonografią, heraldyką yy, on w zasadzie otworzył nam oczy opisał nam to, pokazał nam identyczne takie yy, to nie są rysunki, to jest tak wykute w skalę. brakuje mi teraz słowa ale na pewno wiecie o co mi chodzi dokładnie takie są w Angkor Warbat yy, zbieżność, przypadek nie wiem. I w każdym bądź razie zwróćcie uwagę, jak zaczniecie się troszeczkę tym interesować, bo od tego trzeba zacząć całą historię. Nie od tego, co ja od razu podaję, że 70 lat temu, tylko trzeba się cofnąć wstecz o kilkaset lat. Zobaczyć, jak te rysunki wyglądały, jak wyglądały te opisy. Przeważnie jest, wrócę znowu do tego stołu jakby operacyjnego i na nim przeważnie stoją dwie istoty. I później pokazuje się, będę tutaj wracał teraz do tego, co jest w gizie tak fajnie zobrazowane, pokazuje się człowiek z głową szakala. I co jest najciekawsze, Zavi będąc w Polsce, byłem na jego wykładzie, przedstawiał nam taką mumię, która, którą wykopali Anglicy w 1890 albo 80 roku, tego też nie, nie, nie powiem mam dokładnie. Pokazał nam tą mumię, ta mumia cały czas jest w British Museum i co jest najciekawsze, ta głowa szakala nie jest przeszyta. Nie ma śladów szycia, po prostu skóra tego, tego, tego, tego szakala, tej głowy, to ona jest dużo dużo większa, nie przypomina nawet głowy szakala, my, tylko my to tak nazywamy. Ona wygląda tak, jakby była zrośnięta z całym korpusem. Można sobie to odnaleźć, można sobie na ten temat poczytać. Na przykład e, Egipt właśnie ten, ten, ten cały załuchał, a z jak było we Wrocławiu. Było 10 lat temu, jeszcze, jeszcze wtedy byliśmy przyjaciółmi Egipcjani, w ogóle byliśmy przyjaciółmi całego świata. W momencie, kiedy on prowadził tą konferencję, zaczął zwracać uwagę na to, co Niemcy, nie tylko Niemcy, ale to, co populacja ludzka zaczęła robić w latach 30. XX wieku. Czyli eksperymenty na wielką skalę na ludziach. Do, w zasadzie do lat 30. XX wieku nie mamy żadnych wzmianek. Ludzie się tak za bardzo tym nie interesują, bo pierwsza wojna światowa, rozbiory, jakieś tam, cały czas jakieś wojny, jakieś przepychanki, jakieś epidemie dziesiątkowały Europę. W latach 30 po pierwszej wojnie, wojnie światowej, parę lat, w zasadzie w 1918, można powiedzieć, odzyskujemy niepodległość. I co się dzieje w Polsce? W 1920 roku powstaje pierwszy instytut tzw. higieny. I w tym instytucie zaczynamy, my jako Polacy, prowadzić badania eugeniczne. W tym czasie Niemcy, Holendrzy, Belgowie, Anglicy już na wielką skalę oraz Rosjanie prowadzą badania nad eugeniką. W latach 30-tych, słuchajcie, ten, ten, ten, ten jest dosyć bardzo rozwinięty już ten proceder na taką skalę, że Niemcy, już, znaczy Rosjanie, zaczynają pierwsze próby nad krzyżówkami człowieka z małpami tybetańskimi. Niemcy są zafascynowani po prostu postępem prac rosyjskich, starają się te technologie ściągać ze wszystkich krajów, jakie to możliwe i w tym czasie mają miejsce dwie wyprawy właśnie Niemców w świat, czyli do Tybetu i na elefantynę. I prawdopodobnie no, nie ma na to żadnych dowodów pisanych. Niemcy tam znajdują jakiś przekaz. Może to jest przekaz od kosmitów, może to jest przekaz od starożytnych. Niemiecka myśl technologiczna, niemiecka myśl właśnie w dziedzinie chirurgii, genetyki, eugeniki, wtedy jeszcze nie istniała genetyka, eugeniki nabiera takiego tempa, że w 1940 roku, w 1940 roku Niemcy są w stanie dokonywać już przeszczepów. Wiadomo, tłumaczyli się tym, że to chirurgia wojskowa, że, że na polach walki ich chirurdzy stosowali te techniki, że nabierali wprawy, owszem, niech i tak będzie. Tylko, że w 1940 roku w Dachau są przeprowadzane pierwsze eksperymenty na przeszczepach w ramach, teraz byśmy to nazwali, mikrochirurgią. No troszeczkę mi się wtedy nie chce wierzyć, że w tamtych czasach taki postęp, przede wszystkim, żeby przeprowadzić taką, taką operację, Wiadomo, wiedza, doświadczenie, a drugie po drugie narzędzia. Mikroskopy, nie mikroskopy, różnego rodzaju narzędzia wyspecjalizowane do tego typu zabiegów i eksperymentów. W 1940 roku też w Dachau ma miejsce pierwszy przeszczep kończyn. Kończyny zwierzęcej do organizmu ludzkiego. Możecie sobie przeczytać taką książkę pod tytułem Zakazana medycyna SS, tylko że nie to wydanie, które ukazało się u nas w Polsce. Trzeba dotrzeć do książki, ta, która krąży po rynku czeskim, węgierskim, rumuńskim bądź rosyjskim. Tam ta książka jest bez cenzury. Ta, która u nas się ukazała w tłumaczeniu, ona, ona jest niestety cenzurowana. Ja z racji dobrego posługi, bo dobrze posługują się językiem rosyjskim, nabyłem sobie e, książkę w języku rosyjskim i powiem wam, że te eksperymenty są tam inaczej. Książka jest bardziej rozbudowana. Rozdziały, których nie ma w naszym polskim wydaniu, są właśnie w wydaniu rosyjskim. I tutaj trzeba troszeczkę zadać sobie trudu, bo na Allegro tego nie kupicie, trzeba po prostu dogadać się z jakimś kierowcą tira, który jeździ do Moskwy albo do, do jakiegoś innego sobie tam miasteczka, poczekać aż będzie kierowca wracał, zapłacić 42 euro, bo tyle musiałem zapłacić i tą książkę, tą książkę otrzymacie. Wracając do tematu właśnie tych stworzeń. W 1941 roku w okolicach Krakowa, prawdopodobnie to było między Wieliczką bądź, bądź i Krakowem, Niektórzy wskazują nawet na opatów, opactwo Cystersów, że tam właśnie Niemcy przywieźli pierwszą taką hybrydę, tylko nie wiadomo skąd, gdzie były przeprowadzone pierwsze eksperymenty, bo późniejsze te, które docierały, one docierały z Auschwitz. Były to efekty prac nie tylko Mengelego. Tutaj musicie też zrozumieć, że Mengele nie był pojedynczą osobą. Mengele sam osobiście nie zamordował kilku tysięcy ludzi. W jego zespole tak zwanym badawczym non-stop było około 30 osób. On dokonywał owszem jakichś tam eksperymentów, tylko on wychodził, wydawał polecenia i sztab ludzi pracował dalej. Także jest to zbrodniarz, nie ulega najmniejszej wątpliwości: mordował, przeprowadzał zbrodnicze eksperymenty, tylko że on posiadał, e, posiadał sztab ludzi. Carlsberg tak samo, posiadał sztab ludzi. Każdy z tych ludzi, każdy z tych głównych zbrodniarzy, ten który był na, na świeczniku, to nazwisko, które znamy oficjalnie. Musicie wiedzieć, że to jest tylko czubek góry lodowej. Pod nim znajdowało się nawet do 300-400 osób. To są też takie, jak będziecie badali ten temat, szukajcie lekarzy pokrewnych, którzy współpracowali, albo których szkolił Mengele w Auschwitz. Do tego można dotrzeć. Nawet w internecie znajdziecie lekarzy współpracowników Josefa Mengele. I wracając do hybryd. Pierwsze hybrydy, o których na które trafiam już takim słowem pisanym, to są z 1944 roku zapiski z Wrocławia, zapiski z Poznania, gdzie właśnie do Poznania na Cytadele były przewożone wszystkie efekty doświadczeń pseudomedycznych z całej Polski. Tam były robione tak jakby wizja lokalna, wybierano najlepsze i wysyłano je do Wiednia. Tu w zasadzie trop się urywa, bo żeby z Wiednia coś wyciągnąć, żeby dowiedzieć się czegokolwiek, nie ma po prostu możliwości. Jedynie co, w Poznaniu, jak teraz byłem, dotarłem do człowieka, który był jeńcem na Forcie Siódmym. Opowiadał o, o, o różnych bardzo dziwnych rzeczach w latach czterdziestych. Opowiadał o wielkim zakładzie Lebensbornu, który znajdował się... Ojejku, teraz wam nie powiem. Przy lotnisku, każdy każdym się znajdował, tam gdzie teraz e, są hangary, znajdował się znajdowała się filia Lebensbornu no i druga, drugie takie bunkry, baraki, no nie wiem co tam było, tam gdzie znajduje się teraz tak zwana Malta, tam gdzie odbywają się zawody wioślarskie, tam znajdował się kolejny obiekt, gdzie przywożono potwory, tak ten człowiek określił. I trafiłem na coś takiego w zapiskach, trafiłem na coś takiego e, no Nawet to nie są akta, to są biuletyny, to są dzienniki medyczne, lekarskie z lat 45-47 po wyzwoleniu Poznania, po zakończeniu walk w Poznaniu. W momencie, kiedy zaczęto klasyfikować rannych, zabitych, kiedy zaczęto żywych spisywać, trafiano na ludzi, których nazywano potworami. Ich dłonie nie były dłońmi, miały kikuty z jednym palcem, z dwoma, bądź jakieś tam szpony, jak to jest opisywane. Miały zdeformowane dolne kończyny, niektóre były pokryte sierścią. No wiadomo, zawsze w każdej kulturze i zawsze nawet teraz zdarzają się jakieś wybryki natury. Tego, tego też nie można zaprzeczyć. Być może, że właśnie takie takie osoby okaleczone właśnie przez naturę, zniekształcone genetycznie, były głównym, głównym materiałem do badań właśnie nazistów nad stworzeniem takiej... Hybrydy, czy pół człowieka, półboga. Tutaj już nie będę wracał do tego do obsesji nazistów, że oni chcieli stworzyć właśnie super żołnierza, czy chcieli sami zostać półbogami, lecz eksperymenty. Na Dolnym Śląsku przypuszczam, i to już nie jest tylko moje zdanie, ale kilka osób z grona takich poszukiwaczy zaczyna też nie wierzyć do końca, bo musicie zrozumieć, że ja też w 100% do końca nie wierzę, nie wierzę. W to Po prostu racjonalizm mi na to nie pozwala, żeby do końca w to uwierzyć, że takie istoty były, chodziły. Aczkolwiek teraz już znacie tematykę, jesteście obeznani na co dzień z internetem, znacie te wszystkie teorie spiskowe, no klony, klony ludzkie są już ponoć wśród nas. Nawet ostatnio Amerykanie ogłosili, że wyhodowanie człowieka nie stanowi na niej najmniejszego problemu. I właśnie Dolny Śląsk miał być takim jakby rezerwuarem, gdzie, gdzie te hybrydy, eksperymenty były ewakuowane pod koniec II wojny światowej. Są na to dowody, szczególnie ewakuacja obozu koncentracyjnego w Auschwitz do obozu Grozrozem, potem dalej do Bergen-Belsen i do Klossenbergu. Tylko co jest najciekawsze, na Dolny Śląsk są zwożone praktycznie ze wszystkich placówek tak zwanych pseudobadawczych z całej Polski dziwne skrzynie, w których znajdują się prawdopodobnie owoce i efekty prac hybrydyzacji. To Ja, ja to tak nazywam ogólnie hybrydyzacją, bo takie słowo mi najbardziej tutaj cały czas na myśl się I w tym momencie zaczynają się na Dolnym Śląsku pokazywać, szczególnie w kompleksie Rize, w Kotlinie Kłodzkiej, zaczynają krążyć dziwne opowieści. Musicie sobie uzmysłowić, że kompleks Rize to nie jest jakaś tam dżungla nieprzebyta, nie są to Alpy, nie są to Pireneje, to jest mały masyw górski, w zasadzie w którą tam nie ma możliwości, żeby zabłądzić, żeby zginąć. W którą stronę nie pójdziecie, to po pewnym czasie gdzieś wyjdziecie na jakąś mieścinę, wiochę czy gdziekolwiek, no chyba, że będziecie wzdłuż pasma górskiego się posuwali, ale i tak w pewnym momencie musicie wyjść w jakimś mieście. I tu zaczynają się opowieści właśnie o tych stworzeniach. Niektórzy podchwycili nazwę wilkołaki. No bo jeżeli człowiek pokryty sierścią, z długimi, nieproporcjonalnymi kończynami, z uszami, od razu kojarzy nam się z wilkołakiem. I to jest właśnie naleciałość sprzed wielu wieków. Słuchajcie, na tym terenie opowieści o Wilkołakach istnieją, odkąd istnieje praktycznie ludzkość na tym terenie. Bolko Świdnicki za czasów, kiedy budował Zamek w Grodnie, kiedy powstał Zamek Rogowiec, są fajne takie legendy opisane właśnie opowiadające o dziwnych stworach, przypominające właśnie kudłate, włochate stworzenia, które wymordowały obsługę, znaczy obsługę załogę zamku na Rogowcu. To jest, to jest legenda, której warto poświęcić troszeczkę, e, troszeczkę uwagi. I stary cmentarz, który znajduje się u podnóża zamku, e, takie kurhany tam były, które zostały rozprute, one zostały zdewastowane kilkadziesiąt lat temu. Aczkolwiek w jednym z nich znaleziono właśnie, yy, archeolodzy znaleźli, to było no, za 20 lat temu. To no, było to było końcówka lat 80., może początek lat 90. -tych. No mnie przy tym nie było, akurat nie w wojsku byłem w tych czasach. Znam opowieści ludzi, którzy przy tym byli. W momencie, kiedy rozpróto ten kurhan, znaleziono jakby istotę całą pokrytą sierścią. Oficjalny komunikat był, że ta, ta, ta istota była cała owinięta... Owinięta cała była w skóry jakichś na zwierzęce. Tylko co jest najciekawsze, to coś miało obciętą głowę i wsadzoną między nogi. A według legend i opowieści, po prostu kiedy się obcięło głowę, wsadziło między nogi, wbiło się koby kołek w serce, to niby ten wilkołak wampir nie był w stanie tej głowy z powrotem wsadzić sobie na miejsce, ale to jest, to jest legenda. Tylko fakt istnienia takich znaleźć. W baniach mazurskich coś takiego też odkryto. Polska, z racji tego, że nie było nas 200 lat, byliśmy pod zaborami, byliśmy cały czas zaprzągnięci w jakieś tam wiruchy, zawieruchy wojenne. Nie mieliśmy czasu, jako ludzie, po prostu nie mieliśmy czasu na tworzenie tych legend. Znowuż mieszkańcy krajów ościennych, szczególnie Szwabia, Brandenburgia, Holendrzy, Belgowie, Norwegowie i dalej później jadą tutaj Rosja na wschód, jest legendy właśnie o wilkołakach. Słuchajcie, są tak potężne, są tak rozbudowane, że... Teraz jak się troszeczkę w nie zagłębiam, to mam dokładnie pokrycie tego, co mi opowiadał Jarecki. I teraz może być szaleństwo tego człowieka. Ktoś powie, bo on się oczytał kiedyś takich książek, potem mi to przekazał. Ja to przerobiłem na modułę teraz, pasującą do XXI wieku i też powielam te chore, chore, chore legendy. Tylko zwróćcie uwagę na jedno. Dopóki Niemcy nie przenoszą się do Argentyny, Brazylii, Boliwii, do tego momentu nie ma kultu czupakabrych w tych krajach owszem, gdzieś tam jakaś taka bogini sobie gdzieś tam w głębi dżungli żyje tylko w momencie, gdzie Niemcy się osiedlają na przykład w Argentynie w dżungli e, za chwileczkę dochodzi do zdarzeń, dochodzi do napaści na zwierzęta na ludzi, do okaleczeń na ludziach i zaginięcia niejednokrotnie całych wiosek, jakichś tam malutkich w obrębie bazy, bazy bazy niemieckiej. To już musimy tak nazywać, to nie były jakieś tam osiedla, to nie były plantacje, to były normalnie bazy, w których uzbrojeni Niemcy chodzili jeszcze w latach 70. Mało tego, a niektórzy, niektórzy z tych, tych żołnierzy właśnie w Argentynie, niemieckich, oni w pełnym umundurowaniu jeszcze w latach 80. chodzili. Zwróćcie uwagę, że Argentyna jest jedynym krajem na świecie, w którym jeszcze produkuje się MG42. Dlatego nieraz takie super, jak ktoś przyjeżdża na rekonstrukcję, pokazuje takie jakby ktoś po prostu z pudełka wyciągnął albo MP-37, MP albo 39 i MG 42 jeszcze pachnące po prostu halą produkcyjną. Taką broń produkuje się jeszcze w Argentynie do dzisiaj. Czyli zwróćcie uwagę, przeniesienie przemysłu zbrojeniowego do Argentyny i oczywiście tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, dalej kontynuowano tam prace eugeniczne. Na terenie Europy tak samo te prace nie zostają nawet na moment przerwane. Te prace nad hybrydyzacją, nad połączeniem człowieka, nad klonowaniem ludzi, nad stworzeniem super rasy trwają cały czas po dzień dzisiejszy. To nie zostało ani na moment przerwane. Inżynierowie, naukowcy, jacyś tam lekarze, którzy pracowali w tym aparacie dla nazistów, w momencie kiedy Trzecia Rzesza pada, oni już w zasadzie pracują dla aliantów, bądź dla Rosja. I cały czas ten proceder jest kontynuowany. Tylko, że gotowe właśnie takie wyniki, żeby nie wpadły właśnie w ręce aliantów czy Rosjan, zostają rozwiezione bądź zniszczone po całej, w całej Europie. I teraz dziwne konwoje, które zjeżdżają właśnie w Sudetę. Tak jak ostatnio Wam opisywałem, kotlina kłodzka to jest, jeżeli chodzi o podziemia kotliny kłodzkie, to jest jedna wielka kopalnia. Masa chodników, masa tuneli, kopalnie drążone od XIV wieku, minerały wydobywane, jakie chcecie. Teraz Wam dam jeszcze jeden taki przykład, troszeczkę odbiegnę od, od tych hybryd, zaraz do nich wrócę. Zwróćcie uwagę, że Kotlina Kłodzka to, to do mieszkańców właśnie tego terenu. Czy zastanawiali się kiedyś, dlaczego dookoła gór idą różne europejskie inwestycje? Drogi, autostrady, nowe osiedla, zakłady pracy, strefy ekonomiczne. A między Wałbrzychem, a Nową Rudą, Kotlinie Kłodzkiej konkretnie, nie dzieje się nic. Jest tylko wyburzanie starych kopalni, wyburzanie starych zakładów i celowe działanie polegające na zniechęceniu młodych ludzi, żeby oni tą Kotlinę opuścili. Z miejscowości, które, słuchajcie, za komuny liczyły 12-13 tysięcy, zostało teraz tylko, nogarska ludzi, starców i dzieci. Młodych nie ma. Wszyscy wyemigrowali za pracą. Młodzi, jak się ustawiają w Anglii, w Irlandii, czy w Niemczech, przyjeżdżają po swoje dzieci, niejednokrotnie po swoich rodziców zabierają. Nie zdajecie sobie sprawy, ile w kotlinie kłodzkiej stoi pustych domów. Wejdźcie sobie i poszukajcie w kotlinie kłodzkiej domów albo mieszkań. To jest zatrzęsienie. I zwróćcie uwagi, jakie tam są ceny za te mieszkania. Tam w zasadzie ten <śmiech> rejon się wyludnia. Nie wiem, czy to jest celowe działanie, czy, czy, czy, czy, czy, czy po prostu tak ekonomia zakłada. Aczkolwiek części. Czesi mówią zupełnie co innego, wiedzą, bo Czesi mają dużo większą wiedzę od nas, zakładają, że ten teren ma zostać tak samo praktycznie wyludniony, jak w okresie międzywojennym. I w pewnym sensie w pewnym sensie to się udaje. Jak będziecie jechali przez Kotlinę Kłodzką, będziecie jechali przez Głuszycę w kierunku Nowej Rudy, będziecie przejeżdżali przez szereg małych miejscowości. One wyglądają jak miasteczka jak, jak miasteczka widu. Jest to też z jednej strony no, ekonomia, ja składam tutaj na ekonomię, a Przejeżdżając przez takie miasteczko, zatrzymać się w jakimś takim, na przykład w Kolcach, e, jest tam jeszcze takie małe agro i poprosić o rozmowę jakiegoś ze starszych mieszkańców. No to wiadomo, to się wiąże z ogniskiem, postawieniem kolacji takim osobom, bo już parło takich panów i pan się tam wycwaniło, 80-70 latków, nawet sam się troszeczkę do tego przyczyniłem, do takiego pana Klausa można sobie pojechać. I on opowiada o tym, co się działo w czasie wojny i po wojnie, jak dziwne istoty atakowały owce, jak dziwne istoty atakowały ludzi, jak Rosjanie strzelali właśnie do tych istot, które uciekały przed nimi. Najbardziej udokumentowany i opisany przypadek to jest z 1948 roku, kiedy oddział Rosjan drezyną, nie wiem jaką nam, czy spalinową, czy ręczną, goni taką istotę, która przypomina małpę. Ta mapa ucieka w kierunku właśnie tunelu między Głuszycą a Jedlinką. Yy, miejscowi, starsi miejscowi, to, to, to opowieści, legendy znają bardzo dobrze. Do dzisiaj są ślady ostrzału, eksplozji. Mało tego zbocze, które znajduje się nad tunelem spłonęło. Także dowodów jakiejś walki czy bitwy tam jest dosyć sporo. Kolejna sprawa, w lesie jak się chodzi, nawet z detektorem, nawet nie trzeba z detektorem chodzić, Miejsca dziwnych walk. Yy, sterty łusek tam leżą, wystrzelonych w wielkim chaosie, bo te łuski są porozrzucane dookoła. Yy, to wygląda tak, jakby ktoś prowadził ostrzał, walkę po prostu w kółko. Strzelał na oślep. Niektórzy opowiadają, że to dzieciaki, jak tam znajdowały, albo miejscowi, jak znajdowali porzuconą broń w lesie, to, to sobie strzelali. Owszem, coś takiego mogło mieć miejsce na Wale Pomorskim, mogło mieć w okolicach Wrocławia, mogło mieć w okolicach Zielonej Góry, Gorzowa, tam, gdzie toczyły się wielkie bitwy. I tam faktycznie, po lasach, po polach, było porozrzucane tysiące sztuk broń. Ale tu, w Rize, nie było żadnych wal. Tutaj broń nie leżała sobie tak masowo po prostu porozrzucana, tak jak właśnie na polach bite. I teraz teoria, że ktoś sobie poszedł do lasu na grzyby w 1946 roku, znalazł MG-42 i sobie dla żartu wystrzelił. To ta osoba, oddając jeden strzał, dłużej by już nie pożyła. Rosjanie ten teren całkowicie izolowali i blokowali. I na przykład, co ostatnio prezentowałem, te łuski, chciałbym podziękować właśnie tej grupie rekonstrukcyjnej, która mi zwróciła uwagę, że to nie są naboje szkoleniowe od MP, tylko że to jest amunicja od PEPEZ i Dektariewu. Czyli Rosjanie prowadzili chaotyczny ogień w półko. Nie wiem, może walczyli z Werwolfem, ale to jest nigdzie nieodnotowane. Aczkolwiek e, taki milicjant głuszycki Milicz od 1945 do 1947 roku zapisuje właśnie dziwne przypadki walk i ataków dziwnych stworów. On już opisuje dokładnie, że to były stwory, to nie byli ludzie. E, przede wszystkim wzrost, długość kończyn czyli rąk i dziwne zakończenia dziwne zakończenia właśnie kończy. Szpon bądź pojedynczy wystający kikur. Coś takiego ostatnio ktoś mi przysłał zdjęcie z Norwegii. Identyczna identyczna jakby hybryda, która atakowała e, właśnie ludzi na, na dalekiej północy Norwegii. To coś zostało zastrzelone w latach chyba 50 i teraz tutaj musicie sobie dotrzeć jeszcze, jeżeli chcecie trochę tą e, zagłębić, tą, tą, tą, tą, tą prawdę, tajemnicę, nie wiem jak to nazwać. Musicie o, poszukać w niemieckich gazetach. Tutaj chcę podziękować też Izabeli się która ro, robi kawał dobrej roboty. Wynajduje artykuły z szpigla i innych niemieckich gazet z lat 50. i 60. Część już wrzucam na bloga. No, wszystkiego nie mogę wrzucić, bo to są długie artykuły właśnie opisujące dziwne, dziwne hybrydy, hybrydy, dziwne przypadki znajdowane przez Niemców po wojnie, opisywane w zakładach medycznych, zakładach psychiatrycznych i też na przykład opisują przypadki z Dolnego Śląska. I tu mnie bardzo teraz to zastanawia, dlaczego władza ludowa przez te wszystkie lata i do tej pory blokuje przepływ informacji dotyczących właśnie eksperymentów i badań i kompleksu Riza? Słuchajcie, skoro ja, mały szary żuczek, jestem w stanie dotrzeć do listy Niemców, Wachmanów, lekarzy, inżynierów, którzy pracowali w kompleksie Rize, to jaki problem ma tutaj państwo? Ja tego nie rozumiem. Yy, dlaczego teraz po opublikowaniu dwóch tylko nazwisk, dwóch wachmanów, to na blogu je zamieściłem, yy, zamieszczając jedno zdanie, które ściągnęło teraz na mnie duże gromy że państwo polskie wypłacało emerytury takim osobom. To jest prawda. I nie wiem o co tutaj absolutnie chodzi. Dlaczego człowiek, który na przykład w czasie wojny był naszym oprawcą, okupantem, później w latach komunizmu i teraz ma wypłacaną emeryturę. To jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, yy, właśnie takim wartownikiem, yy, który, który w Jedlinie drój yy, w zakładach... Żebym teraz się nie pomylił, bo zaraz się wszyscy na mnie rzucą. To były zakłady Philipsa, tak. To były zakłady Philipsa albo Siemensa. To już, to już... Prawdopodobnie Philips. Był tam wartownikiem i opowiada o domu dziecka, do którego przywożono właśnie takie zniekształcone dzieci. Dzieci bez kończyn, dzieci, dzieci na przykład zamiast dwóch nóg miały trzy nogi, ogonek. Owszem, ktoś powie, to były, to były zmiany genetyczne, które występują dzisiaj. Tak. Tylko, że to był, tak jak powiedziałem, główny materiał do badań eugeników niemieckich. Próbowali stworzyć superistotę istotę, super żołnierza. Coś takiego, znacie historię, już raz powiedziałem, było testowane najpierw w wojnie koreańskiej, potem w wojnie wietnamskiej. Każda wojna, która wybuchała, do tej pory, która wybucha, słuchajcie, jest poligonem. Weźcie sobie pierwszą wojnę w Zatoce, Afganistan, drugą wojnę w Zatoce. Zwróćcie uwagę, jest to poligon dla najnowszych technologii wojskowych, wojennych. Teraz jeszcze troszeczkę też odbiegnę, bo dla mnie taką największą hybrydą, która teraz może być, to są te latające drony. Ozbrojone samodzielnie mają podejmować, podejmować decyzje, kiedy mają odwożyć ogień i tu mogę popełnić błąd w nazewnictwie. są mi teraz człowiek zdjęcia jakiegoś tam najnowszego drona, najnowszej generacji, który posiada ponoć pamięć neuronową, czy mózg neuronowy, ja tego dokładnie nie rozumiem. Tutaj przepraszam, tylko naprowadzam Was na temat, żebyście sami sobie poszukali. Yy, czyli to coś, to co lata, ta maszyna bojowa yy, posiada yy, jakby ludzki mózg. To już jest po prostu dla mnie yy, wiedza w zasadzie, która mnie przekracza. Tylko żebyście też wiedzieli, że nie tylko latają drony jako maszyny bezobsługowe. Jeżdżą yy, niemieckie goliaty. Te, które były używane do niszczenia barykad, były to pierwsze bomby w zasadzie na gąsienicach sterowane za, za pomocą kabla, aczkolwiek pod koniec wojny już były sterowane radiem, osiągnęły teraz taki rozwój, że to jest po prostu przerażające. Maszyny kroczące wojenne, te, które prezentowali ostatnio Chińczycy, no to jest już w ogóle. Każdą maszynę, każdego robota słuchajcie, można uzbroić i stworzyć z tego maszynę wojenną. Słuchajcie, Niemcy przed wybuchem II wojny światowej produkując czołgi wpisywali po prostu w dokumenty traktory, maszyny rolnicze. Teraz mamy na przykład robota ratującego ludzi, mamy robota pożarniczego, mamy robota kanalarza, który czyści nam kanały, mamy robota jakiego chcemy. A temu robotowi tylko wystarczy teraz zmienić troszeczkę oprogramowanie i zrobić z niego super maszynę do zabijania. Czyli proces hybrydyzacji, ten, który zapoczątkowali Niemcy, słuchajcie, osiąga, osiąga już e, niewyobrażalne, niewyobrażalne teraz dla mnie rozmiary. Słuchajcie, od hybryd, od szalonych jakichś tam opowieści dziadków, jakichś tam szalonych więźniów, którzy widzieli jakieś tam hybrydy latające po lasach, opowiadające o o, o jakichś tam wilkołakach. Słuchaj, dla nas, słuchajcie, to są dla nas teraz śmieszne opowieści. A jak teraz zareagujecie na to, jak e, niektóre firmy, niektóre państwa, niektóre, niektóre armie przyznają się do tego, że posiadają żołnierza w jakimś tam nanokombinezonie albo w jakimś e, z endoszkieletem, słuchajcie, ja nawet nie potrafię w, w, w, wymówić tych nazw. Czyli to jest kontynuacja tych eksperymentów i teraz tak, jeżeli coś negujemy, musimy poznać, poznać dwie strony tą dobrą i tą złą, bez jakiegoś tam, bez żadnych emocji. Możemy po prostu dojść do tego. Słuchajcie, opowieści, opowieści te, które teraz przychodzą do nas z Meksyku, te, które wydobywają się cały czas ze strefy 51 Roswell. Słuchajcie, czy to nie jest totalne szaleństwo? Czy te szaleństwo nie jest porównywalne z tym szaleństwem, które ja głoszę? A zwróćcie uwagę, w tamtych czasach to było totalne szaleństwo, a teraz mamy latające skrzydła, mamy latające spotki, mamy właśnie latające drony, mamy bezzałogowe łodzie podwodne mamy bezzałogowe czołgi, słuchajcie czyli to jest proces postępujący, ale musicie wiedzieć jedno, ta technologia została zapoczątkowana przez Niemców w latach 40. Do perfekcji została no nie wiem czy to już jest perfekcja, czy to jest szczyt naszych możliwości, przypuszczam, że nie że tam technologię którą przejęli Niemcy no nie tylko Niemcy, bo ja cały czas tutaj y, używam słowa Niemcy, ktoś mi zarzuci że jest, że jest jakiś taki Negujący, że jest telewizjonistą. Słuchajcie, chcę zwrócić uwagę. Niemcy zostali wybieleni. Niemcy są teraz przyjaciółmi całej Europy. Niemcy są narodem, narodem, narodem, teraz można powiedzieć w Europie wybranym, bo oni decydują o losach Europy poprzez Euro. Tylko nie możemy zapomnieć o jednym, że to właśnie Niemcy stworzyli Bergen-Belsen, Dachau, Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück. Yy, słuchajcie, są to wielkie kombinaty śmierci. Niemcy chcieli zafundować nam, Słowianom, totalną eksterminację. Cyganów praktycznie wymordowali, Żydów wytępili praktycznie w pień. Wszystkie narody słowiańskie miały im służyć. To jest właśnie ten naród, bo jeżeli używamy określenia faszysta, yy, hitlerowiec, komunista, stali, yy, stalinowiec, rękawudowiec, to mówimy o nikim. Po prostu ktoś był hitlerowcem, ok, czyli był nikim. Nie ma czegoś takiego. Była nacja, jest naród, który stanowi o losach innego narodu. To są ludzie, to są odpowiedni ludzie z krwi i kości, z imienia, nazwiska, nazywający się na przykład państwo niemieckie, państwo polskie, państwo rosyjskie. I chciałbym, żeby ludzie to zrozumieli, bo używając słowa nazista, hitlerowiec, nam naprawdę to nie mówi. To jest frakcja, to jest nazwa. Tak samo jak teraz mamy PiS, PO, PSL i wszystkie inne nazwy. Ale w sumie jesteśmy Polakami. Jeżeli my komuś byśmy zrobili krzywdę, to nie będą nas rozliczali z tego że ktoś z ramienia jakiejś tam partii. To zrobili Polacy, to zrobili Niemcy, to zrobili Rosjanie. I w ten sposób musimy mówić. I dlatego ja wracam. Wracam cały czas do tego, że ten cały szaleńczy proces zapoczątkowali Niemcy w latach 30. I on się nie skończył w 1945 roku. Jest to cały czas do tej pory powielane. Cały czas ta produkcja się rozwija. Ostatnio ktoś zadał mi pytanie, jak ta hybryda wyglądała. Nie wiem, nie było mnie w tamtych czasach. Te przypadki, które my mieliśmy, które ja, to to co ja przeżyłem w podziemiach, to co przeżyłem w lasach, można wytłumaczyć w sposób naukowy, jak mi ostatnio taki pan naukowiec, teraz jak byliśmy, w Alimio wykładał. Panie Dariuszu, zmęczenie, niedożywienie, alkohol, narkotyki, cokolwiek mówi to wszystko, mówię każdą teorię pańską można obalić. Mówię dobrze, mówię, można ją obalać, tylko niech pan mi wytłumaczy, że w 1944 roku na terenie RIZE są takie przypadki, o nich opowiadamy, a teraz jest kilka ataków zupełnie w innych miejscach Polski, niezwiązanych całkowicie z Rize. I ci ludzie, świadkowie opisują dokładnie w ten sam sposób istotę, która rozerwała Daniele Krowy, czy inne rzeczy, opisują dokładnie tak, jak ja opisuję to na Dolnym Śląsku. Wiadomo, że oficjalne komunikaty Puma. No to... Życzę, życzę powodzenia tym, którzy w to uwierzyli, że to Puma po Polsce sobie grasuje, hasa. To jest tak samo niedorzeczne jak moje wilkołaki czy moje hybrydy. Że Puma hasa sobie bezkarnie po całej Polsce i murduje zwierzęta. No to jest w dzisiejszych czasach po prostu do... niemożliwe. Jeżeli mamy śmigłowce policyjne wyposażone w różnego rodzaju yy, kamery termowizyjne czy cokolwiek, w nocy na pewno coś takiego można zrobić. Jeżeli latamy nad puszczą kampinoską i liczymy tam zwierzęta, to znaczy nie my, tylko naukowcy latają właśnie w nocy używając kamer termowizyjnych, liczą żubry, liczą wilki, liczą żbiki, no to słuchajcie, co to jest za problem nam taką pojedynczą pumę. Jeżeli mamy jeszcze do tego służby specjalne, mamy do tego myśliwych, wyposażonych w na najlepszą broń. A ktoś mi teraz powie, no dobrze, mówi, ale nie możemy złapać twoich hybryd. Słuchajcie, te hybrydy na dzień dzisiejszy istnieją tylko w moich przekazach, w, w relacjach świadków, którzy o tym opowiadali. Dokumentów pisanych na to nie ma. Jest coraz więcej jakichś tam przesłanek, jest coraz więcej różnego rodzaju słów, ale mówionych, i coraz więcej pisanych. Ludzie piszą listy, otwierają się, opowiadają o tym. Tylko żebyście wiedzieli, że te hybrydy opisywane przeze mnie nie występują tylko na Dolnym Śląsku. To jest cała Europa. Weźcie przypadki z Czech, z Rosji, szczególnie Mołdawii, y, Rumunia, Węgry, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa. Słuchajcie, wszędzie podobne hybrydy występują. Nawet teraz ktoś mi przysłał już nawet nie wiem ile zdjęć ikon, właśnie gdzie jedna, na kilkunastu takich ikonach, to jest gdzieś na Białorusi, jakaś serkiew poświęcona właśnie takim istotom, słuchajcie, gdzie jeden z tych władców lokalnych ma też głowę wilka. I ten temat jest tak rozległy, że. Mi oczywiście na, brak, na, na pewno zabraknie życia, żeby to, dowiedzieć się prawdy i żeby zgłębić ten temat do samego końca, ale Wam polecam coś takiego, żebyście teraz po tej audycji, jak będziecie szukali czegokolwiek na temat tych hybryd, żebyście właśnie rozpoczęli te poszukiwania od starożytności. Żebyście zapoznali się z tym, żebyście zapoznali się ze starymi manuskryptami, później porównali z tym, co działo się w latach 30. 40 i teraz. Zakładam, że większość z Was wie, o czym ja mówię, że ten proces jest i istnieje. Tylko, teraz tak, kto to wszystko chroni, komu na tym zależy, żeby ta prawda nie, nie wyszła na jaw. Pamiętacie na pewno aferę z owieczką Doli. Cały świat już o tym wiedział, Amerykanie oczywiście wszystkiemu zaprzeczali. Potem jest pokazywana owieczka Doli i cały czas mamy przekazy świadczące o, o tym, że gdzieś na świecie coś takiego się dzieje, że coś takiego się odbywa. A my cały czas z upartością maniaka walczymy ze sobą, aczkolwiek teraz już nie. Na pierwszym tym międzynarodowym zlocie i teraz 23 lutego będzie, to nie będzie zlot, to będzie drugi cykl prelekcji na temat tajnych broni Hitlera. Przyjeżdża kilkanaście osób. Oni się zdecydowali mówić. Mają swoje jakieś tam prywatne badania, mają jakieś tam swoje prywatne doświadczenia. Oni prowadzą Szczególnie e, Tomasz Jurek, który przyjedzie, Ridiger, e, niektórzy z netu go znają. Ma niesamowite przekazy dotyczące właśnie hybryd i tajnych broni Hitlera. Jeżeli chcecie poznać tą prawdę, jeżeli chcecie w tym uczestniczyć, zapraszam teraz 23 lutego na Włodasz. Reklama jest u mnie na blogu. Także możemy sobie wyjaśniać. Masa ludzi przyjeżdża, opowiada o tym. Słuchajcie, nie filmujemy tego i nie puszczamy tego wnet. To jest po prostu wszyscy, żeśmy się w ten sposób dogadali, że na razie nie będziemy tego publikowali. Dziękuję Wam dzisiaj za audycję i do usłyszenia. Zapraszamy na blog Dariusza Kwietnia. Dostępny pod adresem wwwmoje